Kart historii. Ojciec Jill i goście w Bojanaj. Pół wieku temu, znajdujący się na odciętej od reszty świata wyspie misjonarz, zaczyna zauważać rosnącą aktywność niezidentyfikowanych obiektów latających. Świadkami jest nie tylko miejscowa ludność, ale i przedstawiciele władz. Pewnego dnia także on sam staje się świadkiem obserwacji, która przeszła do historii ufologii, ale mimo upływu półwiecza, wciąż budzi żywe kontrowersje. W 1959 roku Papua Nowa Gwinea stanowiła ciągle terytorium wchodzące w skład Australii. W czerwcu tego roku miało tam miejsce spektakularne wydarzenie, którego świadkiem był ojciec William Gill, australijski misjonarz anglikański, i 37 innych osób. Gill sporządził notatki odnośnie swego przeżycia, które następnie dotarły do mediów. Pierwsze historie pojawiły się jeszcze w tym samym miesiącu, w którym doszło do wydarzenia. Na dzień przed obserwacją Jill napisał list do wielebnego Davida Dury, przełożonego zgromadzenia Świętego Michała w Dogra, w którym zawarł relację dotyczącą obserwacji UFO, której dokonał Stephen Moy, asystent Jilla. Oto treść tego listu. Drogi Davidzie, przyjrzyj się tym niezwykłym informacjom. Jestem niemalże w pełni przekonany o teorii odwiedzin. Przez ostatnie miesiące napływają liczne relacje od wiarygodnych świadków, Ciekawe jest to, że najnowsze z nich mówią o UFO, które albo zawisało nad Bojanaj, albo też nadlatywało z Bojanaj. Obszarem, gdzie pojawiały się obiekty była góra Pudi. Sam 9 kwietnia widziałem dwukrotnie stacjonarne światło, choć doszło do tego w dwóch różnych miejscach i porach tej samej nocy. Wiem też, że twoi uczniowie widzieli jeden z obiektów nad Bojanai. Asystent oficera dystryktu Bob Smith oraz pan Glover również widzieli ten sam obiekt, albo jemu podobne nad Bojanai. Choć sam myślę, że lud Baniara mówił o tym, że widzieli je nadlatujące od naszego kierunku. Nie wątpię w istnienie tych rzeczy. W rzeczywistości nie mogę po tym, jak sam jednego widziałem... Jednakże mój prosty umysł wymaga dowodów naukowych, zanim będę mógł zaakceptować hipotezę o ich pochodzeniu z kosmosu. Skłaniam się do uznania, że prawdopodobnie wiele obiektów UFO to najprawdopodobniej swego rodzaju zjawiska elektryczne albo coś, co jest skutkiem eksplozji atomowych i tak Dla mnie jest to bardzo trudne do zrozumienia i wolę poczekać, aż znajdzie się ktoś na tyle sprytny, że złapie jednego z nich i wystawi potem na Martin Square. Twój list Jill podpisał jako niewierny William. Jednakże dzień potem miało stać się coś, wskutek czego przestał być już wątpiącym misjonarzem. Drogi Davidzie, czy życie nie jest dziwne? Gdy wczoraj pisałem do Ciebie list, który wciąż mam zamiar wysłać i w którym wyrażam swoje opinie na temat owego UFO, dziś, mniej niż 24 godziny później, mój punkt widzenia wygląda zupełnie inaczej. Ostatniej nocy w Boyanai doświadczyliśmy aktywności UFO przez 4 godziny. Nie ma wątpliwości, że czymkolwiek są te obiekty, są sterowane przez pewnego rodzaju stworzenia. Jak pisze Jill, ujrzał on coś w rodzaju białego światła, znajdującego się w północno-zachodniej stronie nieba. Zdawało się, że obiekt zbliża się do jego placówki i zawisa na wysokości około 100 metrów. Wówczas 38 osób, w tym Jill, nauczyciele Stephen Jill Moy oraz Anania Rarata oraz pani Nesle Moy, zgromadzili się, aby obserwować obiekt, który swym kształtem przypominał dysk. Miał on wyraźnie materialną formę, o okrągłej szerokiej podstawie i węższej górnej części. Posiadał pod spodem także coś w rodzaju czterech nóżek. Po bokach znajdowały się także struktury przypominające swą formą cztery panele lub bulaje, które emitowały blask większy od reszty. Z różnymi przerwami obiekt emitował także słup niebieskiego światła, który skierowany był w górę pod kątem około 45 stopni. Obok obiektu widoczni byli także i jego pasażerowie, którzy znajdowali się na czymś w rodzaju pokładu umieszczonego na czubku. Było ich w sumie czworo, jednakże liczba widocznych zmieniała się. Zarówno istoty, jak i świetlne promienie znikały. Obiekt następnie przebił się przez chmury. W czasie tej nocy dokonano też innych obserwacji. Jill mówił, że chmury tego dnia znajdowały się na wysokości około 600 metrów. Pierwsza obserwacja obiektu NOL, który widziano nad morzem, ujawniła, że obiekt niemal przez cały czas poruszał się około 150 metrów nad wodą. Z kolei w przypadku głównej obserwacji obiekt pozostawał doskonale widoczny i unosił się w górze przez cały czas jej trwania, to jest około 25 minut. Co ciekawe, powietrzni goście pojawili się po raz kolejny następnej nocy, to jest 27 czerwca. Jill przygotował z tego kolejną notatkę – Wielkie ucho widziane było przez Annie Laurie około 18:00 w tej samej pozycji co nocy poprzedniej. Wydawało się jednak być odrobinę mniejsze, kiedy zobaczył je około 18.02 świadek WBG. zawołałem Ananiasa i innych. Słońce już zachodziło, jednak wciąż było dostatecznie jasno. Widzieliśmy jak na szczycie obiektu pojawiły się sylwetki czterech z nich. Bez wątpienia wyglądali jak ludzie. Prawdopodobnie był to ten sam obiekt, który poprzedniej nocy nazwałem statkiem matką. W tym samym czasie obserwowane były dwa małe stacjonarne obiekty. Jeden z nich znajdował się nad wzgórzami położonymi na zachodzie, drugi unosił się nad nami. Wydawało się potem, że jedna lub dwie z postaci robią coś po środku owego pokładu, okazjonalnie zginając się i podnosząc ręce w górę, starając się jak gdyby coś ustawić. Jednak nie było tego widać. Jedna z postaci zdawała się spoglądać z góry na nas, na grupkę kilkunastu osób. Wyciągnąłem rękę i pomachałem. Ku naszemu zdziwieniu, on zrobił to samo. Ananias machał obiema rękami, co powtórzyły dwie postaci stojące z boku. Kiedy do machania włączyłem się ja, wszystkie istoty odpowiedziały tym samym. Nie ma zatem wątpliwości, że pojawiła się odpowiedź na nasze sygnały. Gdy zaczęło robić się ciemno, wysłałem Erika kodoware po latarkę i skierowałem serię błysków w stronę UFO. Po minucie obiekt zaczął wykonywać faliste ruchy w przód i w tył. Zaczęliśmy machać i kilka razy błysnąłem w jego kierunku. Obiekt jednak zaczął robić się coraz większy. Kierował się w naszą stronę. Zniżał się przez około pół minuty i znów zawisł. Po dalszych dwóch lub trzech minutach postaci zniknęły gdzieś pod pokładem i jakby straciły zainteresowanie nami. O 18.25 pojawiły się znowu, wykonując to samo zajęcie co przedtem. Wówczas dwukrotnie pojawiło się niebieskie światło. Jill mówił następnie, że wraz z innymi próbował zawołać owych ludzi, a nawet na nich krzyczeć prosząc o lądowanie. Z ich strony nie pojawiła się jednak żadna odpowiedź. Dwa mniejsze obiekty pozostawały cały czas nieruchome i do około 18.30 cała scena niewiele się zmieniła. Jill postanowił zjeść posiłek i właśnie to podkreślali potem krytycy. Dlaczego zdecydował się odejść, widząc coś tak niezwykłego? Zawsze mnie o to pytają, przyznał potem. Obserwując ich w piątek przez około 4 godziny nie byliśmy już tak bardzo zdziwieni sobotną obserwacją, tym bardziej, że nie udało się ich przekonać do lądowania. Należy też pamiętać, że w tym przypadku nie było jakby nic nie z tego świata. Wszystko wyglądało zwyczajnie, jak na przykład obserwacja samochodu. UFO wyglądało jak ziemski obiekt. Uświadomiłem sobie oczywiście, że niektórzy uznają to za latający spodek, ale dla mnie wydawało się bardziej, że to latająca maszyna, zbudowana przez Amerykanów, a kto wie, może i Australijczyków. Postacie widziane na obiekcie wyglądały na zwykłych ludzi. Myślałem nawet, że nimi są i że gdy wylądują, okażą się pilotami, zwykłymi ludźmi w mundurach, z którymi będziemy mogli zjeść obiad. O 19.00 sprawa wyglądała tak. Główny obiekt był wciąż obecny, chociaż wydawał się mniejszy. Grupa obserwatorów udała się do kościoła, zaś po nabożeństwie okazało się, że warunki do obserwacji pogorszyły się, bowiem niebo przykryły chmury. Około 22.40 ludzi znajdujących się w placówce Zbudziła przenikliwa eksplozja Wydawało się, że dźwięk dochodzi wprost z wnętrza domu Według Gilla nie był to zwyczajny grzmot Nic nie było widać, bowiem całe niebo było zachmurzone Następnej nocy nie zdarzyło się już nic tak spektakularnego I wydawało się, że goście z Bojanej zniknęli Zaczęły się jednak kontrowersje Ojciec Jill w czasie gdy dokonywał swych obserwacji został wyznaczony do wyjazdu do Australii. Dawało to możliwość konfrontacji i określenia wiarygodności doniesień wszyscy badacze zauważyli, że relacje ojca Jila robią wrażenie. Jedna z grup o nazwie Victoria Flying Social Research Society uznała nawet, że jego relacja jest najważniejszym jak dotąd przypadkiem, który znalazł się w rękach badaczy. Był to niezwykły przypadek, między innymi z tego względu, że wiarygodni świadkowie mówili o obecności zarówno obiektu, jak i istot. Niesieni duchem obserwacji z Nye, ufolodzy przekazali nawet kopię materiału dotyczące obserwacji Jila przedstawicielom jednej z izb australijskiego parlamentu. List, który im towarzyszył, prosił ich o nacisk na ministra lotnictwa, który miał publicznie ustosunkować się do doniesień z Nowej Gwinei. 24 listopada 1959 roku parlamentarzysta E. Cash z zachodniej Australii zapytał ministra Osborna, czy jego resort, a dokładniej Wydział Lotniczy, zajmuje się badaniem tych przypadków. Odpowiedź ministra nie dotykała problemu, ale zwrócił on uwagę na to, że tylko niewielki odsetek obserwacji UFO nie znajduje wyjaśnienia. Inne jak najbardziej. Członek jednej z grup uzyskał nawet informację, że ministerstwo oczekuje poważnych dowodów na temat nowogwinejskich obserwacji. Nikt z oficjeli nie porozmawiał jednak z ojcem Jillem. Ostatecznie minister obrony wydał oświadczenie, w którym mówi, że RAF przesłuchał go 29 grudnia 1959 roku, czyli pół roku po obserwacjach. Duchowny mówił jednak, że była to zwykła wizyta ze strony dwóch oficerów, którzy rozmawiali z nim o planetach i gwiazdach, a potem wyszli. Nigdy już ich nie widział. Można uznać, że relacja Jilla została przez Raf odrzucona mimo wiarygodności świadka oraz obecności innych obserwatorów. Główny śledczy w tej sprawie, F. A. Lang, doszedł do takiego wniosku. Choć ojciec Jill wydaje się być wiarygodnym świadkiem, Wydaje się, że wydarzenia z czerwca i lipca były niczym więcej jak naturalnymi fenomenami podkoloryzowanymi przez przeszłe wydarzenia oraz podświadomy wpływ UFO-entuzjastów. W czasie obserwacji niebo było zachmurzone i pojawiały się burze. Choć trudno wyciągać trwałe wnioski, wydaje się, że co najmniej część obserwowanych świateł była w rzeczywistości planetami, takimi jak Jowisz, Saturn i Mars. Przez szereg lat wysunięto wiele innych teorii na temat incydentów w Bojanaj, takich jak obserwacja zjawisk astronomicznych, mistyfikacja, echa kultu Cargo oraz wady wzroku ojca Gila, który w czasie obserwacji nosił okulary korekcyjne. Żadne z nich nie zostało jednak ostatecznie zaakceptowane. Doktor Hainek oraz jego koledzy również zajęli się sprawą z Bojanaj. Doszli oni do wniosku, że mniejsze obiekty, o których wspomina Gilles w rzeczywistości mogły być gwiazdami i planetami, jednak sprawa wygląda inaczej w przypadku głównego obiektu. Jego wygląd i zachowanie, jak i obecność pasażerów oczywiście wykluczyły astronomiczne hipotezy. Jedna z najbardziej współczesnych hipotez odnośnie incydentów w Boyanai mówi, że Jill i inni świadkowie stali się ofiarami obserwacji tzw. fałszowego horyzontu, a tym co obserwowali naprawdę była jasno oświetlona łódź. Która była zbyt zajęta pracą, aniżeli machaniem ludziom na brzegu. Hipoteza ta nie sprawdza się jednak do końca, jeśli przypomnimy sobie, że według Gila, obiekt znajdował się jakieś 30 stopni nad horyzontem. Incydent z udziałem Gila wszedł jednak na stałe do australijskiej fantastyki. Pisarz Randolph Stow w swojej wydanej w 1979 roku książce pod tytułem Visitants napisał 26 czerwca 1959 roku w Bojanai w Nowej Gwinei goście objawili się ojcu Williamowi Booth Gillowi, który sam był na tej wyspie gościem od 13 lat oraz 37 innym świadkom o innym kolorze skóry. Jill przez długi czas pozostawał pod wrażeniem wydarzenia. Doktor Hynek, który był wielkim autorytetem jeśli chodzi o badania nad UFO, sam rozmawiał z nim kilkakrotnie. Odnalezieni w 1973 roku świadkowie zdarzenia potwierdzili wersję misjonarza. A jak dziś ocenić przypadek Jilla, czy jego własne wnioski odnoszące się do ziemskiej latającej machiny są najlepszym rozwiązaniem, być może... Jak wspomina sam świadek, obserwacja pozbawiona była owego pierwiastka niezwykłości, który towarzyszył innym tego typu wydarzeniom. I rzeczywiście, kto wie, kogo ujrzeliby misjonarz i inni, gdyby obiekt tamtego dnia wylądował w Bojanaj. Być może byliby to zwyczajni żołnierze biorący udział w niezwyczajnej misji, a może nie. Tego się nie dowiemy. Sprawa gości ojca Jilla przeszła jednak do historii, zaś sam bohater zmarł w 2007 roku. Autor Bill Chalker, ufoevidence.org Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl Czytał Iwelios